Dobrze pamiętam od 7 wiersza, powinniśmy czytać od 7 wiersza do końca tego rozdziału. A gdy już złożę swoje świadectwo, zwierzę wychodzący z otchłani stoczy z nimi bój i zwycięży i zabije ich, a ich trupy leżeć będą na ulicy wielkiego miasta, które w przenośni nazywa się Sadomą i Egiptem, gdzie też Pan ich został krzyżowany, i patrzeć będą ludzie ze wszystkich ludów i języków i narodów na ich trupy przez trzy pół dnia i nie pozwolą złożyć ich trupów w grobie. A mieszkańcy ziemi radować, czyli będą nimi wiecelić się i podarunki, które naznają posyłać, dlatego że ci dwaj prorocy udręczyli mieszkańców ziemi. przez po upływie trzech pół dnia wstąpi w nich duch żywota z Boga i na nogi Twoje i strach wielki pad na tych, którzy na nich patrzyli. I usłyszeli głos zanośnie z nieba, mówiący do nich, wstąpcie tutaj. I wstąpili do nieba po obłoku, nieprzyjaciele zaś ich patrzyli na nich. W tejże godzinie powstało wielkie trzęsienie ziemi, dziesiąta część miasta zawaliła się. i Zginęło w tym trzęsieniu ziemi siedem tysięcy ludzi. Pozostali zaś, przerazili się i oddali cześć Bogu niebieskiemu. Drugie wiada minęło, po co na szybko trzecie wiada. I zatrąbił siódmy anioł i odezwały się w niebie potężne głosy, mówiące Panowanie nad światem przypadło w udziale Panu Naszemu i pomożeńcowi Jego. Królować będzie na wieki wieków, a dwudziestu czterech starszych, którzy siedzą na tronach swoich przed Bogiem, upadło na oblicza swoje i oddali pokłon Bogu, mówiąc: Dziękujemy Ci, Panie Boże Wszechmogący, który jesteś i byłeś, że przejąłeś potężną władzę swoją i zacząłeś panować. I w gniew narody, lecz i Twój gniew rozgorzał i nastał czas sądu nad umarłymi i, oddawany, i oddawanie zapłaty sługom Twoim, prorokom i świętym, i tym, którzy się boją imienia Twego, małym i wielkim, oraz trącenia tych, którzy niszczą ziemię. I otworzyła się świątynia Boża, która jest w niebie i ukazała się w skrzynia przymierza Jego, świątyni Jego. Zaczęło się błyskać i głośno brzmieć, i przyszło trzęsienie ziemi i spadł wielki grawitacja. Może tak się zdarzyć, że kiedy będziemy zdolnie rozpoznać Boży głos i za Nim pójdziemy, to bycie posłusznym Bogu może nas kosztować wszystko. I to jest właśnie treść tego urywka, który jest przed nami, gdzie mowa jest o tych dwóch świadkach, jest to też wypełnienie proroctwa z proroka Malachiasza, trzeciego rozdziału o tym, że przyjdzie Eliasz. Widzimy, że boże proroctwo wypełnia się czasem od razu, a czasem stopniowo. I w tym wypadku widzimy, że przyjście Jana Chrzciciela było pierwszym etapem wypełnienia tego, to Natomiast ten drugi etap i e, widzimy, że minęło już 2000 lat, nastąpi dopiero w przyszłości, kiedy e, przyjdą ci dwaj e, jako wypełnienie tego słowa i będą w tym charakterze na, e, występować. Czytamy tutaj w tym siódmym że będą składać to świadectwo, które zostało im dane, ale też gdy już je złożą, to wtedy te, to zwierzę wychodzące ze tchłami a więc to zwierzę, o którym czytamy w 13 rozdziele. A więc możemy sądzić władca tego nasudnącego mocarstwa. Ich pokona. Ale zatrzymamy się chwilkę przy tym słowie świadectwo. Jeśli ktoś to już w swoim życiu wiary sprawdzał w Biblii, to jest to kilkadziesiąt razy to słowo w różnym znaczeniu użyte słowie. Nie zawsze oznacza to samo, ale na pewno jest to wyrazem, to świadectwo, czy przesłaniem y, prawdy o Bogu, o Jezusie Chrystusie, czy też jakiegoś y, konkretnego zadania, które, czy poselstwa, które Bóg y, zlecił przez y, proroka. I y, y, mamy choćby w Ewangelii Jana y, y, w pierwszym rozdziale napisane, Siódmy wiersz jest napisany o Janie Krzczycielu, ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości. By wszyscy przed nim uwierzyli. A więc Jan miał e, konkretne zadanie e, zaświadczyć o tym, który miał przyjść. A więc po prostu się. A więc e, widzimy tutaj e, jedno z tych wielu znaczeń. No, co najmniej cztery czy pięć osobiście wyodrębniły. A więc konkretne poselstwo. Samo życie i przesłanie Krzyciela świadczyło o tym, który miał nadejść. On sam mówił, jest tym głosem. Ten sam świeczenie, gdyby sobie nie widać, a tylko głos wypać. I on jakby e, e, schował się można powiedzieć, po to, żeby nie zasłaniać tego, o którym mówił. I więc jego życie było tym świadectwem. On świadczył o Chrystusie. Ale też i Pan Jezus powiedział o sobie, że jego świadectwo, czyli Chrystusowe, jest większe niż świadectwo Jana. To czytamy też w Ewangelii Jana w początkowych rozdziałach, bo Pan Jezus e, o Janie Szczycielu e, jest e, e, takie słowo, które wypowiada Jego Ojciec Zachariasz w Świętym i mówi Ty będziesz prorokiem Najwyższego. czy ten będzie nazwany prorokiem Najwyższego. To jest wielkie rzeczywiście e, słowo. Ale tylko o Panu Jezusie jest powiedziane, to jest ten mój umiłowanie, w którym mam całkowite upodobanie. Zatem świadectwo o Chrystusie jest większe. Mamy też i w Starym Testamencie to słowo świadectwo oznacza po prostu w skrócie 10 przykazań, czy też zakon Boże. O tych tablicach kamiennych jest mowa jako tablicę świadectwa. A więc dowód tego, co Bóg powiedział Mojżeszowi, przekazał mu. i to świadectwo było w skrzyni, która też była nazywana skrzyni świadectwa. I tu chodzi o to, że był to symbol obecności wobec. my też mówimy o świadectwie zgromadzenia. Nie wiem, czy ktoś z braci znalazł takie określenie w Biblii. Yy, w każdym razie yy, świadectwo zgromadzenia, to znaczy, że Bóg jest mu e, Miejscowy zbór, miejscowe e, grono bieżących, po wszystkich jest Bóg, jest świadectwem, czy też wyrazem jakby tym, nazwijmy, ambasadą, e, tym przejawem e, tego działania Bożego, czy też miejscem, gdzie jest Bóg poszczególnych. Dlatego mówimy świadectwo z e, Mamy też i, e, takie bardziej zrozumiałe, e, czy też e, ludzkie określenie, e, kiedy Pan Jezus uzdrowił rządowatego, e, to wtedy powiedział, e, żeby Poszedł, ukazał się kapłanom na no, świadectwo dla nich, a więc oni mieli pewne przepisy odnośnie yy, trendowatych, którzy zostali zdrowieni i to miałoby być dla nich dowodem tego, że rzeczywiście to słowo się sprawdza. Że naprawdę Bóg to sprawił, że ten człowiek wyzdrowiał. Więc to dla tychże kapłanów to też był dowód, a więc świadectwo działania yy, Boga. Yy, w podobnym znaczeniu, choć skierowane w tym wypadku już w czasach Nowego Testamentu jest to słowo, żeby apostołowie tam czy uczniowie tam, gdzie Ewangelia nie była przyjemna, żeby zrzucili proch ze swoich butów czy stóp, na świadectwo dla tychże mieszkańców danego miasta czy miejscowości. Ja sobie mogę wyobrazić, że ja rozmawiałem z kimś i ten ktoś, kiedy nie chciał uwierzyć, to strzątali ten piach, czy proch w swoich głów. I tym samym właściwie to był dowód tego, że skoro nie wierzycie, idziecie do piekła. Zbaczcie na to, co, co jest w waszych sercach. A więc to zwrócenie prochu było też świadectwem dla niewierzących. Jak gdyby, skoro zwrotacie Boga, to Bóg nic z wami już nie ma. Oczywiście czytamy o fałszywym świadectwie, aby Jego, czy go nie składać. Y, czytamy też i, mm, o dobrym, y, o prawdziwym świadectwie. Y, I y, też właściwie jest to bardzo szczególne, że akurat w tej księdze przez ostatnie zdanie y, wypowiada Pan Jezus tak? mówi ten, który świadczy o tym, tak? Przyjdą wkrótce. To są ostatnie słowa Pana Jezusa zapisane w Biblii. I tam Pan Jezus zaświadczył, czy potwierdził to, gdyby to jest taka pieczność w tym, że to, co tu jest napisane, to jest prawdziwe. Gdyby się podpisać pod danym dokumentem. Mówi ten, który świadczy o tym, tak czy inaczej. I nie, mamy tutaj właśnie to, to świadectwo, czyli potwierdzenie, że to jest prawdziwe. Oczywiście my to wiemy, że nasze życie również powinno być świadectwem a innych, ale też jest tak, że Bóg nam może coś powierzyć. I wtedy mamy pewne świadectwo do złożenia. I y, możemy sobie zadać pytanie w takim razie, jakie było świadectwo tychże dwóch? Tak jak mówimy, że Jan Wójcie przyszedł aby zaświadczyć o światłości, żeby przygotować na przyjście Pana Jezusa, to możemy też i w y, tej myśli powiedzieć, że też i ci mieli przyjść i mówić o tym, że wkrótce objawi się Jezus Chrystus, Pan Chwałę i e, że ci, którzy w Niego uwierzą, będą razem z Nim w Królestwie i że również ci, którzy e, nie uwierzą weń, e, pójdą na potępienie. I składanie tego świadectwa musiało być na tyle przykre dla otoczenia świata, że władca tego cesarstwa, bo tak możemy przypuszczać, to będzie działo się na terenie właśnie cesarstwa, a więc uzna to jako e, jakieś, jakieś niepokoje, jako e, bunt przeciwko władzy tego e, właśnie Szafajnickiego przywódcy. E, też i dalej czytamy, że e, ci dwaj pierwoczy udręczyli mieszkańców ziemi, dziesiątych wiersz, i tak rzeczywiście w istocie tak jest, że ci, którzy są wierni Bogu, bywa, że są ciężarem dla tych, którzy się Bogu sprzeciwiają. Dlatego, że ciągle są jakby taką pigłą, która wchodzi w ich sumieniu. I dlatego już wielu, i to nie tylko władca, bo też i które czytamy, dalej że mieszkańcy Ziemi będą się radować, że kiedy oni zostaną zabici. To znaczy, że wielu ludzi już miało dość tej ciągłej mowy. Upamiętajcie się, nadchodzi mesjasz, nadchodzi jego kulestwo, Po prostu już nie chcieli tego słuchać. I cieszyli się, że nareszcie ten głos wróci. A więc jeśli ktoś z nas będzie czysto żyć, to Bóg mi też jakieś też tarystwo może powierzyć ale też i z tym wiąże się droga pożiczenia. Bóg sprawia to śledztwo, w ogóle jakiekolwiek, jakiekolwiek, że na tyle zostawię ludzi. W końcu pokój na każdym razie. Nawet na koniec wyjścia tym, co prosto, ale wierzcie, że się przybierzyło w wrednictwo. Boże, nie? To nawet taką jedyne, żeby ukrała się to, żeby, żeby się wszystko opamiętali, nie? I tutaj tak samo, żeby się opamiętali zawsze. Muszę być chciałabym w ostatniej chwili, żeby ten protokół. My, że mamy teraz czasy za cei, to są właściwie już końcowe czasy i nie możemy się pochwalić i my sami tym świadectwem, że wydajemy je dla Boga takie, że Bóg mógłby się całkowicie z tego wszystkiego radować. Też musimy i sami o tym wiedzieć. Zobaczcie, Jan składał świadectwo i jego świadectwo po prostu było takie że On mógłby powiedzieć, ja to przeświadczę. A jednak on y, jednak stawał w cieniu, y, jakby może powiedzieć, nie było go widać, jakby y, ty, ty, tylko o tym głos, żeśmy słyszeli. I czasami y, widzimy, że y, nie umielibyśmy tak, zawsze byśmy chcieli po prostu być na pierwszym miejscu. On Jezus jako ten, y, który składał to świadectwo choćby nawet przez faryzeuszami, przed tą radą, to mówi, to mówi ten, który, yy, który jest tym słowem. że ten, To, co po prostu wychodzi z Jego ust, yy, świadczy o tym. On yy, jest tym słowem i On yy, mówi to, co po prostu, to, co, yy, kim On jest. Chyba też gdzieś w Ewangelii Janu napisane. Także widzimy, yy, że Bóg też przez nas chce złożyć świadectwo i nie jest tak, że y, nie uzdolnił nas do tego każdy z nas ma ten dar i w małym czy większym stopniu możemy to świadectwo składać na tej ziemi aby y, inni uwierzyli, aby właśnie poznali tą prawdę i powinniśmy do tego dołożyć starę, aby to świadectwo po prostu nie było dla kogoś zgorszeniem ale żeby było dla wszystkich błogosławieństwem przede wszystkim to Ci świadkowie, którzy tutaj występują, oni w żaden sposób nie byliby, można powiedzieć, błogosławieństwem, czy z drugiej strony nie udręczyliby tych ludzi, jeżeli by nie mówili prawdy. Oni po prostu musieli mówić prawdę, musieli po prostu głosić tą, można powiedzieć, Ewangelię, czy tą Ewangelię Królestwa w taki sposób, że to przeszywało ich serca, że to po prostu bardzo mocno ich dotykało i dlatego wiemy, że dzisiaj jest bardzo wielka obojętność i głosząc Ewangelię to my po prostu spotykamy się z wielką drwiną, ale wtedy tam, kiedy po prostu ten czas, kiedy przyjdzie tego wielkiego odstępstwa, kiedy wystąpią tak tacy, możemy powiedzieć świadkowie, którzy w taki sposób będą występowali, to ludzie, którzy będą ich słuchać, będą musieli no, być, yy, można powiedzieć, narażeni. Po prostu ich serce będzie musiało być bardzo mocno prześwietlone. Wielokrotnie też i, i dzisiaj tak się dzieje, że jest taki, możemy powiedzieć, duch znieczulenia. Wtedy też będzie też duch oczywiście znieczulenia, ale yy, niektórych to doprowadzi nawet i yy, do jakiegoś, można powiedzieć, yy, szału, czy czegokolwiek. Dlatego, że, że tak to mamy napisane. W różny sposób Bóg darował nam tą możliwość i na dzisiejszy czas Bóg chce, abyśmy byli Jego świadkami na tej ziemi, bo przecież nie pozostawił nas tylko, żebyśmy się schodzili i Mu dziękowali, ale żebyśmy innym o tym doskonałym Jego dziele opowiadali. Oni i to też tutaj jest nam pokazane, jak mamy to czynić. Zobaczmy, weźmy Mojżesza, oczywiście tutaj też jest mowa o tym mężu Mojżesza, który jak on ciężkie sytuacje znosił z ludem Bożym. Jak bardzo mocno ci, którzy nie wierzyli, jak bardzo mu się sprzeciwiali. A jednak Bóg doprowadził go do momentu, kiedy sam go pochował na tej ziemi i stanął na górze przemienienia przed Panem. Także to, że trud jest zwiastowania i głoszenia i składania świadectwa na tej ziemi, to oczywiście żaden z mężów bożych nie przeszedł tutaj, możemy powiedzieć, łatwo na tej ziemi. I czym więcej będziemy składali świadectwo, tym więcej będziemy dla Pana, możemy być, znosili te różne przeciwności. Ale nie patrzmy na te udręki i problemy, ale patrzmy raczej na tę nagrodę, która jest dla nas w niebie i że, tak żeśmy słyszeli w Pardoblicach, że Bóg nas miłuje bezwarunkowo, bez jakichkolwiek wyliczeń, bez jakichkolwiek, możemy powiedzieć, takich, że ze względu na coś, On po prostu miłuje nas, dlatego, że myśmy uwierzyli, że my jesteśmy Jego dziećmi, że nie tylko będziemy w niebie, ale będziemy jeszcze w domu Jego, który był od wieków, nigdy nie był zbudowany, zawsze był i tam yy, będziemy z naszym umiłowanym Panem patrzeć na, na Niego i On jako pierwszy, jako człowiek tam wszedł do tego domu i my możemy też tam teraz wejść bo tak to byśmy nigdy nie weszli gdyby Pan Jezus na tą ziemię nie przyszedł i nie stał się człowiekiem myśmy, gdybyśmy tam wstępu do nieba do, znaczy do domu ojcowskiego nie mieli a tak właśnie przez to, że On powiedział że dam przygotować Wam miejsce to tam będziemy. I y, to jest naszą, możemy powiedzieć, najwspanialszą y, nagrodą za to, że, żeśmy Panu Jezusowi uwierzyli i że tam z Nim będziemy przez całe wieki. I też składajmy świadectwo o Jego dobroci, o Jego krzyżu, o Jego śmierci i o tym, że nas miłuje. Tutaj jest napisane, zwierzę wychodzące z otłani, stoczy, z nimi bój i zwycięży i zabije ich to będą bardzo ciężkie czasy. I czasy, które, wresztą, które my teraz nie mamy. Które będą takimi czasami, kiedy, kiedy ci świadkowie, ci prorocy, którzy będą składali to bezwarunkowe może powiedzieć świadectwo, bo to oczywiście będzie bezwarunkowe. jakichkolwiek warunków myślę, że też i to nie będą prorocy, którzy będą patrzyli na samych siebie, ale właśnie będą patrzyli na to, żeby to prawdziwe świadectwo o Bogu złożyć. My czasami teraz, tak może powiedzieć, targujemy się z Bogiem i mówimy, no może by tego nie powiedział, może by to powiedzieć, może tu by nie wypadało, tam by wypadało, ale tu się wydaje, że ci właśnie świadkowie złożą bezwarunkowe świadectwo i też konsekwencja tego świadectwa będzie się równała z utratą życia. Dzisiaj też mamy takich yy, braci i siostry, którzy też yy, składają świadectwo i też swoim życiem to przypłacają, Jak to apostoł Paweł yy, napisał, nadkładają szyi, żeby właśnie yy, opowiadać o Jezusie. I wielu też i z misjonarzy, którzy z Europy wyjechało do różnych krajów, też przypłacili to swoim własnym życiem. Dlatego, że to było ich celem. Ale to jest nic w porównaniu z tym, co tutaj po prostu ten, to zwierzę wyrodzące z odchłani stoczy z nimi bój. Oczywiście nie ono osobiście, ale te ich systemy i te całe może powiedzieć wojska, które będzie miało oczywiście pod władzą, zabije tych tych właśnie świadków, tych dwóch świadków. Jest to zdumiewające, że Bóg też na takie coś pozwoli, ale znowu ku swojej chwale, ku uwielbieniu swojego świętego imienia. Bo wiemy, czytamy o tym dalej, że Bóg mówi, wstąpcie tutaj i wstąpią. Cóż, Bóg zawsze pokazuje, że przez tą słabość, przez to, że ciało y, najpierw umiera, a później znowu żywa, on pokazuje, że on ma no, moc nad wszystkim. Człowiek takiej mocy nie ma i chociaż ten wielki władca będzie będzie rządził y, może być całym cesarskim, rzymskim i może być całym światem, jednak nie może niczego zrobić, nawet, y, tak powiem, po prostu małego komara nie może postawić do życia. A nasz Pan człowieka i nas w żeśmy chodzili w grzechach naszych i yy, w tym możemy, powiedzieć, że żeśmy grzeszyli. On nas odrodził przez swojego własnego syna i dał nam życie wieczne i posiadamy je na wieki i niech będzie za to chwała. Jeszcze chciałem minutę czy dwie zająć yy, są pisane o tym zwierzęciu, że ono wychodzi z otchłani. Takie myślenie znajdujemy choćby jeszcze w 17 rozdziale księgi, w, w 8.1. Zwierzę, które widziało, było i już go nie ma i znowu wyjdzie z otchłani i pójdzie na zasadę. Wiemy, że chodzi tutaj właśnie o ten system władzy politycznej w granicach cesarstwa i że na tym zwierzęciu będzie siatecznica to znaczy to zwiedzione chrześcijaństwo i to jest połączenie władzy religijnej i politycznej. I tu jest to znamienne rzeczywiście, że to zwierzę zwycięży. tam też księdze Daniela w 7 rozdziale w 21, a gdy patrzyłem wtedy ów, ruch prowadził wojnę ze świętymi i przemówił ich. Widzimy też, jest wcześniej mowa o tych rogach, a więc chodzi o królów i właśnie ten władca wyjdzie pokonując trzech, trzech innych królów, jak gdyby wyjdzie na czoło, ale nie o tym teraz mowa. W każdym razie Bóg pozwoli na to, żeby wyliczyć światłowie pokonani. Było też i więcej mężów bożych, którzy zostali zabici, choćby Zachariasz. Nawet Panie dokładnie powiedział, gdzie Zachariasz, synie kojarzy, gdzie był zabity. Ta sprawiedliwa też na się także te table, który również przez swoją ofiarę złożył dobre świadectwo. I w liście do Rzymian jest to słowo, gdzie jest napisane i o utrapieniu, o prześladowaniu, też i o mieczu, co zwiastuje śmierć. I dalej też jest napisane śmierć, życie itd. A więc yy, yy, mowa jest o, o tym yy, udręce tego życia i ostatecznie o zakończeniu jego tej fizycznej yy, drogi, czy części. Ale tu jest napisane właśnie w 37 z 8 rozdziału, w tym wszystkim zwyciężamy. też mówi w nie tłumaczenie. jesteśmy więcej niż zwycięzcami przez Tego, który nas umiłował. A więc tu nie jest ta myśl, chociaż tak bywa, że okaże się, że jednak ten dół spadnie i my jesteśmy na wierzchu, czy że jednak Bóg zachował, jak często to mówimy, ale bywają chwile, kiedy Bóg nie zachowa i ponosi się pewne konsekwencje utrapienia, będąc posłusznym Bogu. Włącznie z poniesieniem szkody na swoim życiu. Ale to jest napisane, że jednak zwyciężamy, a nawet jesteśmy więcej niż zwycięzcami. A widzimy, że to zwycięstwo nie jest widoczne na tej ziemi, ale jest widoczne w dlatego, że meta nie jest tu, meta jest tam. Dlatego wyciężamy, bo pozornie tu jesteśmy pokonani, ale jednak rozstrzygnięcie jest dopiero po do tamtej stronie. I wydaje się, że tutaj jesteśmy znokautowani, ale jednak idąc dalej tym przykładem bukserskim, no, okazuje się, że to sędzia tę naszą rękę podnosi do góry, ale tam, no tu. Dlatego jesteśmy więcej niż zwycięstwami przez Kustusak właśnie, który też tutaj jak gdyby podził wskrętkę, a jednak został się do chwały. I tak jest i w naszym życiu. Nie zawsze tak musi być, że wychodzi na nasze, czyli zostaliśmy, czy wybywamy uznani, czy wszystko się dobrze układa ostatecznie. Nie zawsze jest happy and na ziemi, ale możemy być pewni, że ktoś wierny Bogu ma ten tak chwała. Nie musi tak się skończyć jak z jodem, że jednak na koniec swojego ciężkiego, może być ciężkich dni, że miał oglądał te wiele pokoleń, które po prostu które mu Bóg dał jeszcze. Może tak się właśnie zdarzyć, że jednak zawierze wierzącego w tej ziemi ale nie ku jakiegoś nie w jego szkodzie, ale tym więcej ku jego żeby powiedzieć, no, nagrodzie, którą po prostu Bóg da. To chyba raczej powiedzą tym na śmierć. Ja. A to też wszystko się dzieje. Wiemy, że mężowie, którzy ginęli, to, czynili to przez wiarę. I teraz też tacy są, którzy jednak przez wiarę wiedzą, Apostol Paweł też to przez wiarę wypowiedział, że ja jestem godzien nie tylko dla Chrystusa cierpieć, ale i umrzeć dla Niego. Gdyby nie miał wiary jak Pana Jezusa, to by po prostu nie mógł taki słów powiedzieć, ale On powiedział to ze względu właśnie na Pana, bo wiedział, że ten, ten Jego bieg nie kończy się tutaj w Jerozolenie, ale że Jego bieg się jeszcze nie skończył, się nigdy nie skończy, bo przestaje wieki po prostu będzie stanęł. Przezwyciężyłeś panie numer 15 do